Wiadomości, wywiady, historia, ludzie, muzyka. Prosto z Detroit. z Polskiego Detroit. Oh my God! Zaprasza Łukasz Witkowski. Witam w kolejnym podcaście Polski Detroit. Przed mikrofonem Łukasz Witkowski. E, e, cieszę się, że jestem e, znowu przed mikrofonem. E, cieszę się, że... Po prawie czterech miesiącach milczenia odkurzyłem swój mikrofon, podłączyłem go do komputera i w końcu znalazłem troszkę czasu, żeby przywitać się z Wami ponownie. Jeśli mnie nie znacie, no nazywam się Łukasz Witkowski. Podcast Polski Detroit tworzę od czerwca 2000 piątego roku do stycznia 2012 nagram 315 odcinków podcast traktuje o Ameryce o Detroit o Polakach w Detroit chociaż o Polakach może mówiłem mało mówiłem przede wszystkim o kulturze Stanów Zjednoczonych o ciekawych ludziach o historii, o ciekawostkach związanych z Ameryką, o rzeczach, których tak naprawdę czasami, o ich istnieniu, czasami trudno nawet się dowiedzieć z, z, ze stron internetowych czy z innych mediów. No cóż, była dosyć długa przerwa, przede wszystkim bardzo Wam dziękuję za to, że E, wysłaliście mi tyle maili, e, kilka też komentarzy na stronie internetowej. E, przepraszam, no przepraszam, że tak długo się nie, ode, nie odzywałem, e, jak na pewno się już domyślaliście, domyśliliście. E, no niestety czasami są w życiu takie momenty, kiedy e, nad innymi rzeczami trzeba się skupić a nie nad przyjemnościami. No i chyba właśnie ostatnio był taki moment. Teraz myślę, że już sytuacja jest klarowna i będę się starał nagrywać podcast co tydzień. No cóż... Strasznie dużo rzeczy chciałam powiedzieć, ale, ale myślę, że dzisiaj tylko i wyłącznie będziemy się witać. Druga sprawa to to, że chciałbym też podziękować Wam wszystkim, właśnie za miłe słowa i za przede wszystkim słowa zachęty. Z rzeczy takich, no troszeczkę bardziej około podcastowych i niezwiązanych z moim podcastem. Na pewno wiecie, że European Podcast Award 2011, ten konkurs dobiegł końca. Trzy polskie podcasty w trzech kategoriach, nie w czterech jak w tamtym roku, zdobyły uznanie jury i, i, i wszystkich osób, które głosowało, głosowały na internecie w kategorii oso, osobowość. Kapok Podcast, później podcast o piwie i podcast bez nazwy, także serdeczne pozdrowienia i gratulacje. W kategorii non-profit Tyflo Podcast, Podcastofon i Meritum Endekanysa. także też słowa uznania i gratulacje. No i w kategorii profesjonaliści. Darek Chryc i podcast Radio 9 Lubin, później Radio Z i polskie radio PIK. Gratuluję serdecznie zwycięzcom. Bardzo się cieszę, że. Ten konkurs nadal istnieje i nadal tak dużo podcastów jest ocenianych, że w ogóle jest tyle podcastów w Polsce, to też jest świetna sprawa. Krajobraz cały czas się zmienia i cały czas was wszystkich zachęcam do tego, żebyście na nowo odkrywali polski podcasting, bo naprawdę zawsze jest coś nowego. No dobrze, to chyba tyle. Nie wiem dlaczego, ale jestem troszeczkę zestresowany tym, że siedzę teraz przed mikrofonem i mówię. Już chyba wyszedłem z wprawy po tych czterech miesiącach milczenia, ale myślę, że z każdym kolejnym podcastem będę nabierał rozpędu i będzie mi już łatwiej. Pozdrawiam Was serdecznie. Niezmiernie się cieszę, że... Ten mikrofon jest tutaj, gdzie jest, nie gdzieś tam w szafie, tylko podpięty do komputera. Czekam na wasze maile, czekam na wasze komentarze i mam nadzieję, że już w następnym tygodniu normalne, zwykłe, polskie Detroit. No i mam nadzieję, że tydzień po tygodniu ten podcast będzie w waszych słuchawkach. Trzymajcie się, na razie, hej! You're freaking